Rozdział dziesiąty. Żydzi ukrzyżują swego Boga. Zostaną zgromadzeni, gdy uwierzą w Chrystusa. Ameryka będzie ziemią wolności dla ludzi innych narodów. Jakub nakłania do pojednania z Bogiem. A teraz, moi ukochani bracia, ja, Jakub, mówię do was znowu o sprawiedliwej gałęzi, o której uprzednio wspomniałem. Oto obietnice, które otrzymaliśmy, odnoszą się do życia na ziemi i jakkolwiek zostało mi to ukazane, że wielu spośród naszych potomków zginie, utraciwszy wiarę, mimo to Bóg będzie miłosierny dla wielu i to, co umożliwi naszym potomkom prawdziwe poznanie ich odkupiciela zostanie im przywrócone. Jak Wam więc powiedziałem, trzeba, aby Chrystus Gdyż ostatniej nocy anioł powiedział mi, że takie będzie jego imię, przyszedł na świat pośród Żydów, pośród tych, którzy są bardziej niegodziwi niż reszta świata. I oni go ukrzyżują, gdyż jest to wymagane od naszego Boga, a nie istnieje żaden inny naród, który by ukrzyżował swego Boga. Albowiem jeśli tak wielkie cuda zostałyby dokonane pośród ludzi innych narodów, nawróciliby się oni i poznali, że jest On ich Bogiem. Ale ci w Jerozolimie, ponieważ wypaczyli religię i stali się niegodziwi, znieczulą swe serca przeciwko niemu, że zostanie On ukrzyżowany. Na skutek swojej niegodziwości doświadczą więc wojen, głodu, zarazy i rozlewu krwi, a ci spośród nich, którzy nie ulegną zagładzie, zostaną rozproszeni między wszystkimi narodami. Jednak tak mówi Pan Bóg, gdy nadejdzie czas, że uwierzą we mnie, że jestem Chrystusem, wtedy to, jak obiecałem ich ojcom, powrócą za życia na ziemi do krajów swego dziedzictwa. Po długotrwałym rozproszeniu zostaną zebrani z wysp morza, z czterech stron świata i inne narody, nie z domu Izraela, znajdą uznanie w moich oczach, niosąc ich do krajów ich dziedzictwa. Królowie innych narodów będą ich piastunami, a królowe ich mamkami. Dlatego wielkie są obietnice Pana dla innych narodów. On to powiedział i któż może temu zaprzeczyć? Oto ta ziemia, powiedział Bóg, będzie ziemią waszego dziedzictwa i ludzie innych narodów będą błogosławieni na tej ziemi. Będzie ona ziemią wolności dla ludzi innych narodów, że nie będą mieli królów na tej ziemi i zabezpieczę tę ziemię przed wszystkimi pozostałymi narodami. I kto będzie walczyć przeciwko Syjonowi, zginie, mówi Bóg, albowiem kto ustanowi wbrew mnie króla, zginie, gdyż ja, Pan, Król Niebios, będę ich królem i będę na zawsze światłem dla tych, którzy mnie słuchają. Aby więc obietnice, które dałem ludziom odnoszące się do tego życia zostały spełnione, muszę zniszczyć tajemne spiski ciemności, morderstw i wstrętnych występków. Dlatego ten, kto walczy przeciwko Syjanowi, tak Żyd, jak i ktoś spośród innych narodów, niewolnik czy wolny, mężczyzna czy kobieta, zginie, albowiem są oni nierządniczą całego świata. I ci, którzy nie są ze mną, są przeciwko mnie, mówi nasz Bóg. I spełnię obietnice, które dałem ludziom, że uczynię im to podczas tego życia. Dlatego, moi ukochani bracia, tak mówi nasz Bóg. Doświadczę wasze potomstwo ręką ludzi innych narodów. Jednak zmiękczę ich serca, że będą niczym ojciec dla waszych potomków i ludzie innych narodów będą błogosławieni i zostaną zaliczeni do domu Izraela. Na zawsze więc poświęcę tę ziemię waszym potomkom i tym, którzy zostaną do nich zaliczeni, za ziemię ich dziedzictwa, albowiem jest to dla mnie ziemia wybrana ponad wszystkie inne, Mówi Bóg, dlatego pragnę, aby mnie czcili wszyscy ludzie, którzy na niej żyją. A teraz, moi ukochani bracia, gdy nasz miłosierny Bóg dał nam tak rozległą wiedzę o tych rzeczach, pamiętajmy go. Pozbądźmy się naszych grzechów i nie spuszczajmy głów, gdyż nie jesteśmy odcięci. Jakkolwiek musieliśmy opuścić ziemię naszego dziedzictwa, zostaliśmy zaprowadzeni do lepszej ziemi, albowiem Pan uczynił morze naszą drogą i jesteśmy na wyspie morza. I wielkie są obietnice Pana dla tych, którzy są na wyspach morza, a ponieważ napisane jest wyspy, muszą istnieć inne wyspy poza naszą i zamieszkują je nasi bracia. Albowiem od czasu do czasu Pan Bóg odwodził część domu Izraela według swej woli i upodobania – i Pan pamięta o wszystkich, którzy zostali odłamani, a zatem pamięta także o nas. Bądźcie więc dobrej myśli i pamiętajcie, że macie wolną wolę. Możecie wybrać drogę wiecznej śmierci albo drogę życia wiecznego. Pogódźcie się, moi ukochani bracia, z wolą Boga, a nie z wolą diabła i wolą ciała. I pamiętajcie, gdy pojednacie się z Bogiem, że tylko dzięki Jego łasce Jesteście zbawieni. Niech Bóg uwolni was od śmierci mocą zmartwychwstania, a także od wiecznej śmierci mocą swego zadośćuczynienia, abyście dzięki Jego boskiemu miłosierdziu mogli być przyjęci do wiecznego Królestwa Boga i oddawać Mu chwałę. Amen.